18. Tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualność Jedenki. Marzena Godon Andrzej Kocjan. Premier Tusk komentuje zawieszenie broni na bliskim wschodzie i zapowiada, że rząd nie zrezygnuje z regulowania cen paliw. Walka o porodówkę w podłódzkich Brzezinach w placówce grozi zamknięcie. Sama rodziłam tę dwójkę dzieci. Jesteśmy po prostu z tym wszystkim zaskoczeni. Kicia kocia dorobiła się własnego muzeum. Powstało w Poznaniu czeka i na dzieci i na dorosłych. Całkiem spora grupa zainteresowana tym jak może wyglądać ten świat kici koci. Lepszy kruchy rozejm niż wojna. Tak zawieszenie broni pomiędzy Izraelem i USA a Iranem, komentuje premier Donald Tusk. Rozejm nie oznacza jednak zaprzestania działań, które mają chronić rynek paliw.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 Będziemy dmuchać na, na zimne, tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy. Według wstępnych szacunków rządu już w najbliższy piątek powinniśmy odczuć skutki rozejmu pomiędzy Izraelem, USA a Iranem. Premier Donald Tusk przewiduje, że do tego czasu spadną ceny ropy, a to przełoży się również na to, ile kierowcy zapłacą na stacjach paliw. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tymczasem Komisja Europejska poinformowała Polskę i Hiszpanię, że obniżony podatek VAT na paliwa jest niezgodny z unijnym prawem. Ale nie wiąże się to z żadnym postępowaniem o naruszenie unijnego prawa. Letter... Rzeczniczka Komisji, Luis Bogi, poinformowała, że listy do Warszawy i Madrytu zostały wysłane 28 marca, ale Komisja Europejska działała niejako z automatu. Teoretycznie, jeśli jakiś kraj postępuje niezgodnie z unijnym prawem, to najpierw Komisja go ostrzega, a potem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 Iran może ponownie uderzyć na Izrael. Takie informacje przekazuje stacja Al Jazeera, powołując się na jednego z irańskich urzędników. To odpowiedź władz w Teheranie na największą od lat falę ataków Libanu. Doszło do niej po, po ogłoszeniu zawieszenia broni między Iranem i USA. Więcej w relacji wysłannika Polskiego Radia na Bliski Wschód.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 Badania genetyczne zmierzają ku końcowi. To Jest kwestia no, tygodni, miesięcy najbliższych. Będzie można te nazwiska powiesić na krzyżach. No, będą to pierwsze ofiary Wołynia zidentyfikowane. Wyjaśniami prowadzący badania profesor Andrzej Osowski. Dokładne badania pokazały też, że podczas zeszłorocznych wykopalisk ekshumowano jedynie połowę ofiar. Naukowcy planują wrócić do Późnik w czerwcu i kontynuować poszukiwania ofiar ukraińskich nacjonalistów. Paweł Buszko, Polskie Radio.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 Porodówka w szpitalu w Brzezinach jest uznawana za najlepszą w województwie łódzkim i jedną z najlepszych w Polsce. Jednak planowane jest jej zamknięcie. Powody to straty finansowe i zbyt mała liczba urodzeń. W ciągu ostatnich lat spadła o połowę. Rozpoczęły się negocjacje między zarządem powiatu brzezińskiego i zarządem szpitala. Chodzi o ewentualną reorganizację placówki, mówi starosta powiatu brzezińskiego Bartłomiej Lipski. Mieliśmy tylko dwie drogi. Albo udawać, że nic się nie dzieje i w naturalny sposób, by przestała funkcjonować ta porodówka, albo... Albo podjąć rękawicę i rozmawiać. Mieszkańcy Brzezin nie wyobrażają sobie, żeby zlikwidować miejscowy oddział położniczy. Sama rodziłam tam dwójkę dzieci i uważam, że ten oddział naprawdę był na wysokim poziomie. Pracuję w szpitalu w Brzezinach na chirurgii. Już jesteśmy po prostu z tym wszystkim zaskoczeni. Najbliższe od Brzezin porodówki są w Łodzi. Dystans między miastami to prawie 30 km. W Poznaniu powstało pierwsze w Polsce muzeum Kici Koci, bohaterki bajek dla dzieci. Zdaniem Jana Mazurczaka z Poznańskiej Organizacji Turystycznej nowe muzeum na mapie miasta szybko stanie się celem wycieczek całych rodzin. To na pewno będzie jeden z największych magnesów przyciągających turystów do Poznania, a szczególnie tych z najmłodszymi dzieciakami. To już kilkanaście lat obecności Kici Koci w Polsce, ponad 20 milionów sprzedanych książeczek. Muzeum przypomina salę zabaw inspirowaną popularną serią bajek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Informacje sportowe Sylwia Urban już za niespełna 40 minut. Piłkarze ręczni industrii Kielce rozpoczną mecz z Pikseget. To będzie rewanż w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. Kielczanie mają do odrobienia trzy bramki. Jak więc trzeba zagrać, by to osiągnąć? O tym drugi trener Industrii Krzysztof Lijewski. Musimy taką samą intensywność nałożyć w ataku, jaka była w obronie w pierwszym meczu. Musimy zagrać troszeczkę szybciej w ataku, jeszcze z większą determinacją. I już jak ta sytuacja rzutowa się pojawi, ciężko wypracowana, to trzeba tą kropkę nad i postawić. Oczywiście z jednej strony łatwo się mówi, a z drugiej strony też jeszcze trzeba wykończyć. Wiemy, że drużynie przeciwnej są zawodnicy, którzy potrafią bronić. Są bardzo wysoce silni, ale też jednak mobilni. No i wspaniały bramkarz, nie, nie tylko Mikler, bo Potrugin też jest bardzo dobrym bramkarzem. Wierzę w to, że, że możemy wygrać. Mamy wszystko w naszych rękach. Początek meczu o 18.45. Tymczasem przed chwilą o 18.00 rozpoczął się pierwszy mecz półfinałowy w piłkarskim Pucharze Polski. Trzecioligowy zawisza Bydgoszcz gra z ekstraklasowym górnikiem Zabrze i na razie po sześciu minutach jest 0 do 0. Jutro w drugim półfinale Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Finał odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Natomiast dzisiaj w kolejnych pierwszych meczach ćwierćfinałowych w piłkarskiej Lidze Mistrzów Paris saint zagra z Liverpoolem i Barcelona podejmie Atletico Madryt. Oba spotkania rozpoczną się o 21.00. Natalia Bukowiecka i Pia Krzyszowska znalazły się w blisko 30 osobowym składzie reprezentacji Polski na festiwal Staffet World Athletics Relays. Zawody odbędą się 2 i 3 maja w Gaboron, stolicy Botswany. Impreza jest główną kwalifikacją do przyszłorocznych mistrzostw świata w Pekinie. World Athletics Relays są organizowane od 12 lat, ale po raz pierwszy w Afryce. Biało-czerwoni jadą do Bocwany z jasnym celem. Zdobycia czterech kwalifikacji na Mistrzostwa Świata w sztafetach pań i panów 4x100, 4x400 i mieszanych na tych dystansach. Pogoda. W nocy na wschodzie i południu kraju oraz miejscami w centrum przelotne opady deszczu i deszczu za śniegiem. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od minus trzech stopni do zera. Na południowym wschodzie oraz na wybrzeżu około plus jednego. Wiatr we wschodniej połowie kraju miejscami porywiste. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 39% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg możliwe wzrosty stanów wody. Jedynka Polskie Radio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 Zapraszam, perymik już grzela. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna jedynka. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie Tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie Spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat Ciąż na Mokotowskiej Gdy zmierzch spóźnia się troszkę Tych chwil starym hybrydom żal Gdy nastrój trwał i Duduś grał Na saksofonie Naszym snom, marzeniom, łzom Pan Duduś grał Byliśmy nie Winni w te dni, i tak pogodni, Skrzył się czas od konceptów i dowcipu brac. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem kac, lecz coś. Się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję, to chęć, by choć w marzeniach wbiec tam, gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie, naszym snom, marzeniom łzom pan Duduś gra. Naszym snom, marzeniom łzom, pan Duduś. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie, te słowa napisał i zaśpiewał Wojciech Młynarski, a muzykę skomponował oczywiście sam Jerzy Duduś Matuszkiewicz, jedna z najważniejszych postaci polskiej muzyki, pionier polskiego jazzu, saksofonista, współtwórca zespołu Melomani, a w późniejszym okresie także twórca muzyki filmowej i telewizyjnej oraz kompozytor wielu polskich przebojów. Pojutrze, 10 kwietnia minie 58 rocznica urodzin tego wyjątkowego twórcy, który urodził się w Jaśle w mieście rodzinnym swojej mamy, ale młodość spędził w Lwowie, o którym mówił, że to miasto magiczne. Kamil Wicik, kłaniam się, zapraszam Państwa serdecznie do 19 na muzyczną jedynkę. Polskie Radio. Jedynka. A w Muzycznej Jedynce także wspomnienie artysty w szóstą rocznicę jego odejścia. 8 kwietnia 2020 roku zmarł Andrzej Adamiak, basista, kompozytor, wokalista, znany przede wszystkim z łódzkiego zespołu Rezerwat. Jedynce Paryż, miasto wymarzone z debiutanckiej płyty zespołu rezerwat. Dziś szósta rocznica śmierci Andrzeja Damiaka, basisty, wokalisty, autora tekstów, także kompozytora rezerwatu, postaci niezwykle ważnej dla polskiej muzyki, zwłaszcza lat 80. postaci charyzmatycznej i obdarzonej bardzo wyjątkową barwą głosu. Dzisiaj państwo przypominali, pisząc do nas, że koniecznie trzeba zespół rezerwat na antenie zaprezentować i przypomnieć Andrzeja Adamiaka. Tutaj kłaniam się zwłaszcza panu Robertowi. Dziękuję za czujność. Mieliśmy to w planach, ale myślę, że im więcej tego typu monitów, tym lepiej. Słuchają państwo programu pierwszego Polskiego Radia na naszej antenie. Czas już na stały punkt muzycznej jedynki. Płyta tygodnia. To zawsze cieszy, kiedy zespół WW wraca swoją kolejną płytą, bo można mieć pewność, że to, co usłyszymy będzie twórczością najwyższej próby i to zarówno twórczością tekstową, jak i muzyczną. Zespół WW Wojciecha Waglewskiego wraca krążkiem dźwięczność, a to jest płyta tygodnia w Muzycznej Jedynce i jak zwykle ten krążek jest do zdobycia. 71 151 zachęcam Państwa do smsowania. Proszę koniecznie podać swoje dane pocztowe, abyśmy wiedzieli, komu tę płytę wysłać. Kompozycja Ulatam już za moment, a po niej na naszej antenie rozmowa z wokalistką, kompozytorką, autorką tekstów, a także pianistką. Za moment z nami Odette, która dzisiaj przychodzi do Muzycznej Jedynki ze swoją nową piosenką. To już za moment. I w niepojętych murmuracjach Tu na nic przecież twój łabędź ze Twoja załosna trąta dracja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 Stoimy na puszczy blaniu.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 Polskie Radio. Jedynka. Muzyczna Jedynka. Z nami wokalistka, pianistka, autorka tekstów, kompozytorka Odet. Witam Cię serdecznie w programie pierwszym. Witam. Już za chwilę Twoja nowa piosenka nosząca tytuł Hi i mam takie nieodparte wrażenie, że to jest powrót do Twoich takich typowo piosenkowych korzeni. Skąd ta potrzeba? Myślę, że to była forma jakiejś tęsknoty za tym, co moje ja przez długi okres, myślę, że to już parę lat, kiedy dość mocno eksperymentowałam. Oczywiście ja też to odbieram jako pewną formę rozwoju, natomiast faktycznie to, co, to, co gdzieś w moim sercu próbowało się dobić cały czas i, i jakoś się zmaterializować, to myślę, że ten, ten moment właśnie nastał. Troszeczkę odpuściłam, złapałam dystansu do, do, do tego wszystkiego, co robię i i myślę, że wróciłam mm, na odpowiednie tary. A te eksperymenty to, jakie to były doświadczenia i co ci dał, jeśli chodzi o twój rozwój artystyczny? Te eksperymenty jakbym miała tak jakoś y, ładnie y, sklasyfikować, y, no to y, wędrowałam sobie przez różne gatunki muzyczne. Od y, klasyki, którą się zajmuję na co dzień, ale y, przez y, y, taki powiedziałabym pop z elementami y, nawet rocka, ponieważ y, y, przez y, dwa, 3 lata graliśmy w, w takim kolektywie Arsla Orkiestra, y, gdzie siedmioro y, szalonych dusz E, wykonujących tak naprawdę no, też e, różne gatunki muzyczne e, próbowały się gdzieś e, e, spotkać pośrodku e, e, drogi i, i stworzyć coś spójnego i też coś z serca. E, więc tutaj były to klimaty takie powałkowe nawet momentami bym powiedziała. E, później e, rozpoczęłam e, tworzyć tak z, z Łukaszem Palkiewiczem. Tutaj poszliśmy bardziej w stronę elektroniczną. Ja zawsze myślałam, że jestem daleko od tego, tego rodzaju brzmień. Natomiast bliskie spotkanie z, w ogóle z, też z programami do tworzenia muzyki, z abletonem, czy w ogóle też jeśli chodzi o poznanie możliwości instrumentu, którym się posługuje na koncertach. Mam na myśli instrument klawiszowy Nord, którym ma wiele różnych magicznych guzików i, i suwaków. To też mnie zainspirowało do, do wszelakich poszukiwań i też niezwykle otworzyło mi głowę. Później były eksperymenty, które łączyły gdzieś to, czym zajmuje się na co dzień, czyli muzykę klasyczną, z aranżacją i tutaj też miksowałam to z, z różnymi rozwiązaniami takimi elektronicznymi. Na przykład to były opracowania utworów kompozytorów minimalistycznych amerykańskich. I tutaj na jednym festiwalu y, CU mieliśmy premierę właśnie y, tego utworu Open the Kingdom, gdzie y, zagraliśmy aranżację tego utworu y, na ośmiosobowy chór, fortepian i elektronika. Wspominasz o klasyce, to może być zagadkowe dla naszych słuchaczy, to może ja wyjaśnię, że jesteś pianistką po Akademii Muzycznej i jesteś także pedagogiem, prawda? Pracujesz ze studentami na co dzień. Tak jest, to już będzie ósmy rok. Jak z kolei to wpływa na twój, nie powiem rozwój, tylko raczej na, na twoje horyzonty, takie typowo piosenkowe, bo to wydaje się, że to są jednak dwa różne światy. Tak, to są dwa różne światy. Można by było tak stwierdzić, że one są bardzo odległe. Natomiast ja też pracuję z, z, ze studentami ze specjalności musical. I tutaj myślę, że się ten, ten łącznik piękny pojawia, ponieważ ja też prowadzę zajęcia z fakultatywnego fortepianu z elementami songwritingu. Więc te młode osoby przychodzą do mnie i próbujemy z pomocą instrumentu, jakimś fortepian tworzyć albo wyszukiwać sobie jakieś takie przestrzenie, które są typowo twórcze, a nie odtwórcze, czyli ta Akademia Muzyczna, która gdzieś tam nam się zawsze kojarzyła z perfekcyjnym odtwarzaniem y, utworu, nagle spotyka się z, z jakąś taką formą kreacji I, i to są te rzeczy, które widzę, że... Mm, wyciągnęłam albo gdzieś podejrzałam w tej, w tej mojej drugiej działalności odetowej i staram się to jakoś tak sprytnie wtłaczać y i przenosić. Y Uśmiecham się, jak wejdzie. o tym mówisz, bo pomyślałem sobie, że na Akademii jesteś Aleksandrą Dąbrowską, doktorantką. tak a na scenie, w przypadku twoich piosenek, jesteś odet. I te światy, jakże różne, się jednak ze sobą łączą, bo inaczej być nie może. Olu, to co? Chaj może w muzycznej jedynce i za chwilę może więcej o tej piosence, bo my się znamy od lat i wydaje mi się, że to jest taki kolejny nowy początek. I mam nadzieję, że już tą drogą będziesz podążać. Zapraszam serdecznie. Haj, proszę Państwa, to jest najnowszy singiel Odeta. Państwo słuchają programu pierwszego Polskiego Radia Muzyczna 1. Piosenka High, najnowszy singiel Odette, kompozytorki, wokalistki, autorki tekstów, także pianistki o tym zapominać nie będziemy. Olu, zatem nowy początek. Też tak to widzisz. Jakie znaczenie ma dla ciebie ta konkretna kompozycja i dlaczego właśnie ona jest tym pierwszym nowym początkiem? Ta kompozycja powstała półtora roku temu. To była pierwsza, pierwsza piosenka, którą napisaliśmy wspólnie z Jakubem Wojtasem. Jest to świetny gitarzysta, mój partner muzyczny, ale również partner życiowy. Ja ten utwór traktuję bardzo symbolicznie i sentymentalnie, ponieważ tutaj nie dość, że rozpoczęła się nasza wspólna przygoda muzyczna w duecie, można powiedzieć, ponieważ Kuba zajmuje się produkcją tych utworów na tę najnowszą płytę, to jeszcze Gdzieś y, tak y, symultanicznie się zaczęło rozwijać nasze uczucie, y, więc y, no, jest tu bardzo dużo symboliki zawartej w, w, te, w tym utworze, natomiast y, jeśli chodzi o tą y, sferę brzmieniową, y, myślę, że ona jest taka najbardziej aktualna i tutaj Kuba też bardzo dbał o to i pilnował, żebym tworzyła w zgodzie ze sobą i w każdym momencie, kiedy gdzieś zaciągałam ten hamulec, Kuba y, przypominał mi o tym, że jednak y, no, są to moje korzenie i żebym się tego nie bała, żebym nie uciekała od tego, co, co moje i gdzieś tam jestem wstępem powiedzmy, tej y, odetowej jakości. Czy można powiedzieć, że po raz pierwszy od dłuższego czasu właściwie czujesz, że jesteś u siebie? Tak. Tak, i to jest ciekawe, że użyłeś tego stwierdzenia, bo ja w ogóle też, my tu tak dzielimy... To, co się dzieje muzycznie u mnie i to, co się dzieje oczywiście prywatnie, bo teraz opowiedziałam o Kubie, ale y, pamiętam, ja w ogóle wypowiedziałam te słowa, kiedy, y, kiedy byłam akurat w domu rodzinnym u Kuby, kiedy ta piosenka powstała. Pamiętam, że tak spojrzałam na Kubę grającego na gitarze, który jeszcze tam kombinował y, jakieś riffy, y, komponował. Pamiętam, że powiedziałam, czy ja się czuję pierwszy raz jak u siebie w domu. I oczywiście to też y, było y, takie stwierdzenie bardzo, bardzo szerokie, tak? wychodzące mocno poza, poza miejsce, w którym się znajdowaliśmy. Tak? Y, natomiast tak, to poczułam i to trwa po dziś dzień. Ja czuję się z Kubą i tworząc z Kubą muzykę jak w domu. Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, jak się okazuje i tak żałuję, że nasza rozmowa nie odbywa się 14 lutego. Święto zakochanych, bo idealnie by pasowało. Tak. Nie tylko muzykę, ale także miłość w powietrzu. Olu, no tak, początek nowej drogi, więc jak sobie wyobrażam, w tym roku będą single, będzie płyta? Tego nie wiem. Ja tutaj chcę być bardzo ostrożna z podobaniem jakichkolwiek dat i terminów, ale też dla swojego własnego spokoju, ponieważ nie chcę się spieszyć i myślę, że ten, ten taki spokój i to słuchanie siebie y, bardzo mi sprzyja ostatnio i y, myślę, że to paradoksalnie powoduje, że jestem dużo bardziej systematyczna i to jakoś dużo naturalniej wszystko mi wychodzi, więc y, y, nie chcę sobie tutaj stwarzać jakiejś dodatkowej presji, Chciałabym, żeby ta płyta pojawiła się jeszcze w tym roku. Może powiem tak, jeżeli ona nie zostanie wydana w tym roku, to na pewno materiał będzie zamknięty w tym roku. Tak, widzę jak się wypowiadasz, jak y, czuję, że czujesz, tak? Uh -huh. To może nazwę, to, to ten spokój chyba bije od ciebie. To jest y, największa wartość tego, co się dzieje muzycznie u ciebie. Tak, bo spoko By tego spokoju brakowało przez lata. Tak, zgadzam się absolutnie. Tutaj znowu bym musiała wyjść poza te, te, te kwestie muzyczne. No, ale mogłabym długo tutaj mówić o, i o kondycji psychicznej, i o tym, nie wiem, o światopoglądzie, o tym, kim, kim jesteśmy, kim się czujemy, szczególnie jeśli chodzi o artystów, chociaż to słowo też chciałabym w cudzysłowie zamknąć. Tutaj jest bardzo dużo takich pobocznych wątków, które składają się na to jak nam się żyje i um, czy, czy odczuwamy komfort, czujemy się dobrze z tym, co robimy. To myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby wrócić do tego tematu na antenie jedynki. To jeszcze na koniec o koncerty cię muszę zapytać, bo też pamiętam twoje różne oblicza, właśnie jak się działaś przy swoim ukochanym instrumencie, ale też zacząłem zauważać, że od pewnego czasu porzuciłaś instrument po to, żeby się wyzwolić niejako, bo ty Hej. jesteś E, zwierzęciem scenicznym, <głos> uwielbiasz tańczyć, uwielbiasz skakać i jeszcze też oddawać swoim ciałem te emocje. Tak, to tak. w takim kierunku teraz będzie szło? To znaczy, ja tego nie kalkuluję. Dlaczego ja w ogóle deszłam do instrumentu? Bo, bo mnie zmuszono do tego. W Arsla Transorkiestra jednak to miejsce pianisty zostało um, zarezerwowane dla Nikodema Demińskiego, co z wielką pokorą że tak powiem musiałam przyjąć. E, więc no, postawili ten mikrofon na środku sceny i powiedzieli, no śpiewaj, tańcz i, i baw się dobrze. I okazało się, że faktycznie gdzieś to we mnie, we mnie cały czas było. I jak się okazuje, tutaj też zrobię taki łącznik i znowu powrócę do lat wcześniejszych, kiedy grałam tylko muzykę klasyczną. Zawsze przy wykonywaniu utworów z literatury klasycznej. Wydawałam z siebie bardzo, bardzo dziwne dźwięki. Niekiedy nawet na egzaminach profesorowie zamykali okna, bo myśleli, że może coś na zewnątrz, jakaś kosiarka, czy, czy coś, jakieś roboty drogowe. Okazywało się, że ja po prostu czułam, że muszę jeszcze... Coś u czyli to nie tylko była praca rąk i przekazywanie interpretacji i, i wykonywanie tego utworu i, i oddawanie tekstu muzycznego, ale też czułam, że jakiś jeszcze rodzaj ekspresji czeka na wyjście na zewnątrz i, i potem jak zaczęłam śpiewać, okazało się, że to jest to. Olu, y, trzymamy za Ciebie kciuki w jedynce. Y, mam nadzieję, że te najbliższe miesiące będą bardzo owocne. Y, dwukrotnie wspomniałaś Ars La Trans Orchestra, więc zajrzę na płytę Sztuka Miłości i niech to będzie zrobię u... Z mm. Twoim udziałem oczywiście. <grych> tak jest. Y, kompozytorka, wokalistka, autorka tekstów, y, instrumentalistka Odet była z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwo słuchają programu pierwszego Polskiego Radia.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 W jedynce zrobię u zespołu Ars La Trans Orchestra z płyty Sztuka Miłości. W tej piosence słyszeli Państwo także Aleksandrę Odet-Dąbrowską, która dzisiaj przybyła do Muzycznej Jedynki, aby zaprezentować swoją najnowszą kompozycję noszącą tytuł Hi. Trzymam kciuki za kolejne single, tak jak zaciskam kciuki za pełną płytę oraz koncerty. Proszę Państwa, a już jutro w Katowicach On Air Music Awards 2026 to będzie uroczysta gala rozdania nagród tym artystom, którzy najczęściej w ostatnich 12 miesiącach byli prezentowani w Eterze. Mamy zaproszenia na to wydarzenie 71 151, proszę koniecznie także w treści wiadomości podać swój adres mailowy. On Air Music Awards już jutro w katowickim spotku o godzinie 20. Tymczasem u nas artysta, który dziś wydał swoją upragnioną płytę. w miejscu stać? Pod górkę wolę niż na skróty. Do ideału wiele brak. Za duży plecak ciasne buty. Dziś wie o Nic złego się nie stanie. Miałem długą noc. Za dużo mam na bani. Teraz głupia trop. Głowa między chmurami nie narzekam. Lubię to. Tak da... Ten artysta, który dziś wydał swoją upragnioną płytę to Leon Krześniak. Ten krążek nosi tytuł Słoneczna strona ulicy, a za nami utwór wspaniały to był rok. Leon Krześniak to nie tylko twórca swojego solowego repertuaru, to także współtwórca i producent piosenek m.in. Zali czy Mroza. Znają Państwo z naszej anteny kompozycję Pół na Pół, to jest ich wspólne dzieło. Muzyczna jedynka Kamil Widzik, bardzo Państwu dziękuję. Polecam Państwu uwagę jeszcze audycję muzyczną, która na naszej antenie po 23. Gościć będziemy Jerzego Skrzypczyka, współtwórcę i perkusistę zespołu Czerwone Gitary, który będzie wspominał Krzysztofa Klęczona. Wczoraj minęła 45. rocznica odejścia tego wspaniałego artysty. Kamil Wicik raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia. Zawołam cię z daleka.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 Do zobaczenia już wkrótce. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A4, odcinek węzeł Zgorzelec, węzeł Godzieszów. W pobliżu 9 kilometra, które wypada nieopodal węzła Gorzelec, zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden z pasów jezdni w kierunku granicy, w kierunku Zgorzelca. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Kościan Północ, węzeł Śmigiel Północ. W pobliżu miejscowości Kobylniki na 20 km doszło do zdarzenia autosobowego i motocykla. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Po przewiezieniu do szpitala okazało się, że zmarła. Zablokowana wciąż pozostaje jezdnia w kierunku Wrocławia. Zakończyły się kłopoty na S5 nieopodal miejsca omawianego przed chwilą. Odcinek węzeł Kościan Południe, węzeł Śmigiel Północ w pobliżu miejscowości Stary Białcz na 22. kilometrze doszło do kolizji ciężarówki dwóch, autów, dwóch autosobowych. Zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Wrocławia. S6 obwodnica Trójmiasta. Są jeszcze utrudnienia na węźle Kowale oraz na węźle Rusocin. Krajowa siódemka. Spowolnienia dla wjeżdżających do Warszawy. Te spowolnienia są zarówno w Dziekanowie Leśnym, jak i w Łomiankach i w Młocinach. Dla wyjeżdżających z Warszawy, niewielkie spowolnienia w rejonie Młocin. Esusemka. Od Bemowa po Wisłę. Korek dla jadących w stronę Białego Stoku. Druga krewa nr 79, Lipsko-Sandomierz, miejscowość Bronisławów. 161 km przewróciła się ciężarówka, a druga jest zablokowana.